Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 40. Wspominaliśmy już o buncie kozaków, do którego dali powód biegli starowiercy. Spomiędzy wielu innych wspomnimy jeszcze o buncie astrachańskim, jako charakteryzującym ową epokę. Steńko Moskwicin, syn Strzelca śmiercią ukaranego rozszerzał wraz z innymi zbiegami w Astrachaniu myśl buntu. Propagatorzy znaleźli tam dosyć żywiołów burzących, bo wszyscy uważali religię za będącą w niebezpieczeństwie, a stary obyczaj w upadku. Dla wywołania większego oburzenia starowiercy wymalowali potworne wizerunki bóstw i świętych i nosili je po ulicach, wywołując — Oto takich bogów każe nam car czcić, takim obrazom kłaniać się. Puszczono także pogłoski, iż wyszedł ukaz rozkazujący moskiewskiem dziewicom wychodzić za mąż, za Niemców i innych Cudzoziemców. Poskutkowały propagandyczne środki, oburzenie doszło do najwyższego stopnia, a wigilią buntu przeszło sto dziewic zagrożonych niemieckimi kawalerami, połączyło się ślubami małżeńskimi z młodzieńcami, którzy nazajutrz mieli stanąć w szeregach obrońców starej wiary i narodowości. Dnia 30 lipca 1705 roku trzystu ludzi napadło na Preczystieńską Bramę i zamordowali oficera i żołnierzy na warcie. Na to hasło rozruch zrobił się ogólnym. Urzędnicy i stronnicy Piotra zginęli pod nożami. Wojewoda astrachajski Kimofiej Rzewski padł zamordowany. Zabrali kasę i okrzyknęli naczelnikiem swoim Jakuba Nosowa. Do mieszkańców jajiku, Uralu, nad Don, Terek i w różne inne okolice wysyłali owe potworne obrazy i wezwania do obrony starej wiary. Bunty te jednocześnie z wojną z Karolem XII mogły wywołać upadek cara, lecz szczęśliwa gwiazda świeciła na szkodę ludzkości nad Piotrem. Do Astrachania wysłał Piotr trzy pułki i jeden batalion piechoty, dwa eskadrony konnicy pod dowództwem feldmarszałka Borysa Piotrowicza Szeremietiewa. Garstka tych żołnierzy uśmierzyła bunt i Astrahań rzuciła pod nogi wrogowi. Od czasu rozpoczęcia ruchu aż do przybycia Szeremietiewa upłynęło kilka miesięcy w bezczynności. I ta to bezczynność była jedną z główniejszych przyczyn upadku owej rewolucji. Wszelki ruch polityczny i rewolucja, dopóki nie dopnie swoich celów, i nie pozyska zupełnej przewagi, nieustannie powinna walczyć i wywierać swoje siły na przeciwników. Najmniejsza i najkrótsza bezczynność rewolucji samąż rewolucją. Długa niepewność, która strona weźmie górę, trwożliwe oczekiwanie następstw, było powodem, iż Astrachańcy usłuchali swojego arcybiskupa Samsona i wysłali do cara deputację z prośbą o przebaczenie. Szeremietiew zatrzymał w obozie deputację i podstąpił pod miasto przygotowane do obrony. W przedmieście powstańcy spalili, bramy obwarowali, a na wałach miasta wytoczyli działa. 12 marca 1706 roku rozpoczęli obronę krokiem zaczepnym. Tłumy zbuntowanych wyruszyły z miasta do iwanowskiego monastyru, w którym obozował Szeremietiew. Przeszedłszy przez rzeczkę Kutumorwę, strzałami z moździerzy i z armat przywitali wojska carskie. Feldmarszałek kazał wojskom swoim atakować postępujących buntowników, którzy niesforni i nie karni między sobą, nie mogli wytrzymać ataku regularnych wojsk i pierzchnęli do miasta, zostawiając na placu chorągwie i działa. Trzy tysiące żołnierzy Szeremietiewa goniło dziesięć tysięcy starowierców, a gdy ci schronili się za wały, Szeremietiew począł bombardować miasto i tego jeszcze dnia zdobył wały. Nazajutrz 13 marca oddali się na łaskę carską. Główniejszych naczelników jako to Jakuba Nosowa, Elizeusza Zinowiewa, Gawryła Hanszykowa, Teodora Wasilewa, Prochora Tichonowa, Baranowa, Piotr Wielki Kazał Tłuc Kołem, innym w liczbie trzydziestu ścięto głowy. Czterdziestu zaś pięciu powiesili. Piotr Wielki, który nauczył Moskali azjatyckiego posłuszeństwa, pokonał najdzielniejszego w swoim czasie wodza. Wojny z Karolem XII Szwedzkim mają w historii podobne znaczenie jak wojny Polski z Moskwą za Sygmunta III i wojny Napoleona. Były to wojny cywilizacyjne, które obchodziły całą ludzkość, bo Karol XII chciał w zarodzie zgnieść tę potęgę, przeciwko której siły czterech sprzymierzonych mocarstw niewiele zrobić mogły. Piotr pokonał Karola XII i odtąd Moskwa idzie w górę i coraz bardziej wdziera się w prawa innych narodów i interesa Europy. Piotr Wielki, niepospolity despota, gwałtowny reformator i założyciel potęgi Moskwy miał chwile szału, w których hulał jak birbant i bawił się kieliszkiem i życiem ludzi. W czasie bachanali i Biesiad piotrowych każdy z obecnych musiał wychylić jednym duszkiem ogromnej wielkości puchar wina. A kto nie dotrzymał placu, uległ karze rozochoconego despoty. Czasami znowuż napadała na niego ponura, głucha i niepokonana melancholia. Zamykał się wówczas sam jeden i nikogo do siebie nie dopuszczał. Śmiałek, który by się ważył wejść do komnaty z interesem niecierpiącym zwłoki i przerwać Ciężką dumę pana. Narażał się na surową karę. W takich chwilach żona jego Katarzyna miała tylko wpływ na niego i umiała rozkołysać troskę serca i spędzić chmurę z czoła. Kobieta ta z domu Skowrońska, Polka rodem, wzięta przez Moskali przy zdobyciu miasta szwedzkiego razem z jeńcami, Dostała się do feldmarszałka Szeremietiewa, a potem do Męszykowa. Tutaj zobaczył ją Piotr i był zachwycony jej pięknością i rozumem. Skowrońska Marta z nieznanej kobiety, mającej przytułek u bogatych i rozpustnych panów, została Katarzyną, żoną Piotra Wielkiego, carową Moskwy wiadomo, że nad Prutem Piotra stojącego na czele dwudziestu ośmiu tysięcy Moskali otoczyło dwieście siedemdziesiąt tysięcy Turków. Ani on, ani jego wodzowie nie widzieli ratunku i Piotr wpadł w melancholią, zamknął się w namiocie i surowo zabronił wstępu do siebie. Katarzyna w owej krytycznej chwili padła na myśl wysłania podarunków do wezyra z prośbą o pokój pod jakimikolwiek bądź warunkami. Przekroczyła więc zakazany próg, a rozgniewanego męża uspokoiła pieszczotami i wdziękami swoimi, przy czym dopiero zakomunikowała mu swój projekt. Piotr Wielki zgodził się i potwierdził projekt, Wysłał posłów do wezyra ze skarbami i ozdobami Katarzyny i traktat został zawarty. Niekorzystny wprawdzie, 1711 rok, lecz w porównaniu z klęską, która niechybnie spotkałaby Moskwę i Piotra, bardzo pożądany. Następcy Piotra trzymali się kierunku przez niego wskazanego, i Moskwa olbrzymim krokiem postępowała ku rozszerzeniu swej władzy i wpływu na zewnątrz. Duch zaborów w straszny sposób w niej się rozwijał. Nie było jednak panowania, które by nie zwiększyło terytorium nowego carstwa. Żona Piotra, Katarzyna I, po śmierci męża, była samowładczynią Moskwy. Przyłączyła ona do swego państwa znaczne przestrzenie nad Kaspijskim Morzem. Car zaś gruzyjski, Wachtank, uznał Moskwę za zwierzchniczkę swoją. Zapanowania jej w Astrachaniu i na Ukrainie wystąpili dwaj samozwańcy. Obaj ogłaszali się za zamordowanego syna Piotra Aleksego. Łatwowierny lud Skupił się około tych awanturników i powstał dla popierania ich sprawy, lecz rozruchy te prędko zostały przytłumione, a wpływ gabinetu petersburskiego stał się w Europie i w Azji widoczniejszym. Panowanie Anny było również pomyślne dla Moskwy. Wprawdzie Anna odstąpiła Persji ziemię przez Piotra zabrane, lecz oderwała od Turcji Azów. Udział jej w wojnie polskiej elekcyjnej przeciwko Leszczyńskiemu traktaty między Moskwą, Austrią, Danią, gwarantujące posiadłości tych państw i stosunki z Anglią i Szwecją wykazują, iż Moskwa została potęgą, Europejską. Panowanie tej carycy nie było wolne od dworskich intryg, mających znaczny i zgubny wpływ na sprawy państwa. Baszkiry zbuntowali się, a w Małorusi nowy samozwaniec odgrywał znowuż rolę Aleksego. Po śmierci Anny Elżbieta córka Piotra wsparta gwardią i bojarami odsunęła od władzy i wygnała Annę Leopoldównę, córkę księcia meklemburskiego a żonę bruńświckiego, rządzącą w imieniu małoletniego Iwana i postarawszy się o prędką śmierć Iwana ogłosiła się carową. Wpływ jej gabinetu na sprawy zagraniczne stawał się coraz znakomitszym. Państwa Europy Przyznały Moskwie Tytuł Cesarstwa A Moskwa bierze udział W siedmioletniej wojnie Odrywa od Szwecji 1743 Rok Kiumengorską Ziemię, a książęta Dagestanu poddają się Jej władzy Szczęście jakby ślepego Przeznaczenia prowadzi Moskwę do coraz Większej potęgi nie mając ludzi, którzy by pod względem wykształcenia, zręczności mogli pójść w porównanie z europejskimi, zawsze jednak dobrze kończy swoje interesa wzmaga się, zabiera, zwycięża, a zachodniej dyplomacji zamydla oczy. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna.